Dopóki nie ma Pawła, myślę, że możemy zacząć nagrywanie podcastu. I obejrzałem Psychopasa, tak jak obiecałem. Trochę mi to zajęło, ale jest, więc możemy o tym troszkę porozmawiać. jak Ci się podobał Psychopas? Jest za bardzo rozciągnięty i za dużo pieprzenia o głupotach. I jest trochę bez sensu momentami. I przez parę odcinków się męczyłem, ale w środku jakoś tak mnie złapało. Od tego momentu, jak tam Główny bohater w, ma ten pojedynek w kanałach przez dwa odcinki. A dlaczego za... mówicie teraz o innej serii? Beze mnie w ogóle. No to jest taki standardowy joke, że nagrywamy audycję bez kogoś. Bardzo standardowy. No. Rozmawiamy o Psychopasie, tak? Jak się podobał Pawle Psychopas? Psychopas? Miał momenty. No, Psychopas y, ciągnął się troszeczkę pierwszy sezon jak Flaczki z olejem. Y, o parę denerwujących postaci, ta główna, główna bohaterka jest na początku strasznie denerwująca. Y, potem staje się bardziej interesującą postacią. Y, jest parę dziwnych motywów, jest parę fajnych motywów. Ten w kanałach, o którym wspomniałeś, bardzo mi się podobała ta sekwencja, zwłaszcza jej zakończenie. Mhm. Y, troszeczkę ta seria poszła w inną stronę niż ja bym chciał, żeby ona poszła, ponieważ, no... liczyłem na troszkę inne, na troszkę inne podejście, nie chcę teraz spylować. Yy, myślałem, że ta, jednak przeciwstawią się tej orga organizacji, a to jednak nie poszło zupełnie w tym kierunku. I... No i to chyba tyle, no. Generalnie na plus, choć myślę, że ta seria sporo by zyskała, gdyby miała 13 odcinków. Prawda, zgadzam się. Mieszko? To mogłoby być trochę krótsze, to, to fakt. Ale nie miałem na przykład takiego efektu Gigo Kushojo, jak ja sobie to nazywam. W którym akurat Gigo Kusho też miał, tam miał 26 odcinków i o ile w Psycho Pass niektóre rzeczy po prostu, nie wiem, mogłyby być przyspieszone w kwestii jakby tempa prowadzenia akcji, w Jigoku Shoujo było trochę na zasadzie takiej, że tam właściwie 14 odcinków z 26 jest po prostu niepotrzebnych. No tu nie jest, nie jest do końca tak, bo z drugiej strony, bo nie wiem, jak jakby to wyszło w te, w te 12 odcinków, ale... Bałbym się, że wtedy może być moglibyśmy narzekać, że ta akcja jest poprowadzona za szybko i niektóre rzeczy są potraktowane po macoszemu i przez to klimat też gdzieś wyparowuje. Ogólnie bardzo mi się podobał e, świat wykreowany w Psycho Pass. Bohaterowie też byli spoko, chociaż e, główna bohaterka, no trzeba było trochę jednak odcinków, żebym, żebym się do niej przekonał. E, bardzo, bardzo fajny, bardzo fajna postać Makishimy. akcje w kanałach, wiadomo, też wyszła świetnie. Cały ten cliffhanger tam związany z tym, że się pojawia ten Makishima i, i chce zabić przyjaciółkę tej oficer. Ten moment też był bardzo, bardzo spoko zrobiony. No i ja ogólnie czekam na, na drugi sezon, czekam, czekam. No ale drugi sezon właśnie wychodzi. Ja no, wiem, że to... wychodzi, tylko czekam na okazję i więcej wolnego czasu, yy, w którym będę mógł się zabrać za Psycho Pass 2. Bo no, nie, no, mam. właśnie oglądam na bieżąco i drugi sezon ma chyba mieć 13 odcinków, czyli dwa razy mniej i seria zyskuje właśnie przez to, moim zdaniem. Jest ma, ma mieć 11 przyszła. 11 nawet. No. Natomiast wydaje mi się, że psychopas w tych swoich 23 odcinkach były tam jakieś fillery. Takie, takie za troszeczkę czapy podejście było, moim zdaniem. No miało z 12 odcinków dobrych i reszta średnich. No właśnie. Ja trochę zakładam w takich seriach, że. W takich seriach po prostu muszą być filery. To znaczy, masz. Kilka odcinków, w których jest po prostu case, który nic nie wnosi do, do fabuły głównej, a po prostu w jakiś tam sposób ukazuje świat. I no, tego typu filerów jest mnóstwo. No, nie wiem, my wspominaliśmy pewien czas temu o Log Horizon. No, Log Horizon właściwie, wiadomo, to jest no, o... jeden wielki filler, nie oszukujmy się. Tak, no więc tam jakby cała seria. Ale... ale to jest jej największy problem, ale to chyba jest dygresja na zupełnie Tak, inny. no więc ja uważam, że no to jest może problem ogólnie czasami twórców, to jest bardzo głęboki może teraz wniosek, ale jest to dosyć duży problem twórców, bo za bardzo chyba starają się pokazać świat i, i nie wiem, traktują trochę widza tak, jakby nie potrafił wysnuć własnych wniosków i przez to są te tworzone dwa, trzy odcinki w danych momentach, w których ty już jesteś napalony, bo akcja się zaczęła rozkręcać, a, a twórcy chcą ci pokazać jeszcze dobitniej, że, że ten świat jest e, ciężki i brutalny e, Ale w wiesz co, akurat jak oglądałem Psychopasa, ten świat dla mnie był e, słabo zarysowany. Bo niby cyberpunk, ale w sumie nie do końca. Tak do końca o sytuacji geopolitycznej nie wiem nic. Na dobrą sprawę nie wiem, gdzie to miasto się znajduje. Z urywków, na 20 kilka odcinków, z urywków wyciągam wni wyciąga wnioski, czy to się dotyczy ten system jednego miasta, kraju, całego świata. Z tego co rozumiem, to cała Japonia jest otoczona murem i to wszystko się dzieje tylko w Japonii. No właśnie, ale to jest to, z tego, co, co rozumiesz. To nigdy nie jest powiedziane. Ten świat nie jest pokazany taki, jaki jest. Drugi sezon yy, sprzyja temu, co mówisz Tomku, bo tam jest akcja z jakimiś robotami granicznymi i tak dalej. Ale, ale wiesz, generalnie... tu bardziej, bardziej, chodzi, bardziej chodzi o pokazanie jakby systemu i tego, do czego, wiesz... I tutaj też mam problem z tym, jak ten system jest pokazany. Znaczy, no wiele rzeczy w tym animie jest takich, że jak patrzysz, to nie wierzysz, że to może zadziałać w jakikolwiek sposób. Są zbyt absurdalne. Na przykład to, że są w stanie wyświetlić sobie cokolwiek w danym momencie, gdziekolwiek i że wszyscy mają jakieś holograficzne ubrania. I to mi się podoba to, co Paweł się spytał, że co w takim razie mają faktycznie na sobie pod tymi holograficznymi ubraniami. No właśnie, jakieś no bo. Czarne kombinezony? Coś muszą nosić na sobie, nie? Wszyscy biegają. Znaczy jeżeli w e, jakiejś tam formy powiedzmy science fiction rozkminisz logiczny sens nie wiem wizji e, rozwoju technologicznego w tym przypadku To to Ale naszą, wizja tego technologicznego jest nowoczesna dla samego bycia nowoczesnym to jest głupia. E, to ja tak trochę inny przykład to w takim razie co powoduje, że w ogóle oglądasz Arrow. Ale ja nie oglądam Arrow. Ale to jest taka... chwila w stronę Tomasa, bo... bo tam w te, w tam sensu ogólnie... Mm, ciężko szukać, a... mimo wszystko Tomasz jest fanbojem. Zresztą ja lubię, no ale... Ale Arrow... co ma piednik do wiatraka? Arrow no nie wiem, takie nie doszukiwanie... No wiem, że nie ale chodzi, chodzi o doszukiwanie się takiego my, głębszego sensu w czymś, co jest po prostu jakąś tam wizją, no według mnie to jest trochę sztuka dla sztuki, aczkolwiek no, ja nie, nie potrzebuję jakby dodatkowego tłumaczenia na zasadzie, hmm, czy oni dzisiaj cokolwiek ubrali, mają te hologramy, więc jak oni chodzą, czy jest im zimno, a czy te hologramy ich ogrzewają, no, nie wiem, to jest zlepek pytań, które w tym przypadku konkretnym według mnie nie mają sensu, no macie znaczy, wiesz co, to jest coś, co mnie yy, zaciekawiło. To nie jest coś, co jest jakimś dealbreakerem czy babolem. Po prostu oni pokazują mi jakiś element świata ja widzę ten element świata i zaczynam się zastanawiać, dlaczego tak jest. Bo i, gdyby ten element świata tam paso, pasował albo był jakoś wyjaśniony, wystarczyłoby jedna scena, gdzie jest pokazana, co jest ubrana bez tego hologramu. Znaczy jedno zdanie, które na przykład by mówiło, że nie wiem, każdy ma tam jak się urodzi wszczepiony chip w głowę i dlatego wszyscy sobie mogą widzieć te nakładki holograficzne na całe budynki na przykład, no. I to jest takie troszeczkę... Po prostu to jest tak duży element tego świata, a jest tak bardzo olany przez całą tą serię. Bo tam wszystko na dobrą sprawę ma jak zmienia się przez hologramy. Roboty policyjne, samochody, budynki, ubrania wyposażenie wnętrza. Tam jest to coś, co oni mają na porządku dziennym wszędzie. I, jeśli, i to jest dla mnie coś, co powoduje, że zadaję pytanie, no dlaczego to działa tak, a nie inaczej? Nie wiem, ja to po prostu traktuję jako integralną część świata w tym przypadku i bardziej, bardziej koncentruję się na, na, na samej, samej nie wiem otoczce, a nie, nie koncentruję się na jakimś tam... No, bo to jest mimo wszystko detal, tak? No tak, tak, to oczywiście, Ale, że to ale w to tym jest... przypadku kompletnie nie, nie widzę jakby sensowności tego, bo po prostu traktuję to jako daną część świata, która jest i tyle, no. I zgoda, ale teraz mam takie trochę. Zmieńmy temat, może trochę. Mam takie pytanie, czy też jak zaczęliście oglądać, to mieliście takie wrażenie, że hej, taki trochę quasi totalitarny system, oni go będą na końcu obalać, a to zupełnie nie poszło w tą stronę? Bo hmm. tak oglądam tę se serię i jest ten system, który... No jest raport mniejszości w gruncie rzeczy, tak? Troszeczkę. Czyli przewidujemy, że facet, ktoś może popełnić przestępstwo i go aresztujemy. Ten system działa w stu, na dobrą sprawę w 100% przypadków. Nie ma pokazanych ludzi, którzy są skrzywdzeni przez ten system. I ja jestem troszeczkę skonfundowany, ponieważ ten system jest brutalny, nie do końca sprawiedliwy, ale w tym, jak jest przedstawiony w tej serii, zdaje się działać. I to się trochę kłóci z moim światopoglądem, może tak. To znaczy, wiesz, no, z jednej strony no, widać jakąś tam walkę, przynajmniej, nie wiem, rozważania tego, że ten system jest po prostu jest niedokładny i, i popełnia błędy i że w, jest, było tam, nie wiem, powiedzmy, jakby główna bohaterka miała, tam tworzyła sobie w głowie wątpliwości, że właściwie, no chociażby patrząc na, na tego głównego bohatera, tak, który miał jedną akcję, która go teoretycznie skrzywiła i cały ten licznik mu wtedy mm -hmm. zaczął przekraczać granicę, ale że no on na dobrą sprawę jest dobrym człowiekiem, tak? I tamta jego akcja, w której on dostał to skrzywienie, e, właściwie, no, można byłoby ją bardzo sensownie uargumentować i ona to sobie robiła. więc, ta walka poniekąd jest w jakiś tam sposób ukazana, ale, no nie wiem, z drugiej strony wydaje mi się, że wniosek był trochę taki, że mm, to jest e, trochę moloch, którego by ciężko jest obalić po prostu, tak? On już jest chyba tam trochę tak zakorzeniony e, w mentalności, ci ludzie już tak bardzo siedzą w tym systemie, że właściwie ciężko jest cokolwiek z tym zrobić, no. Na mnie, no mówię, na, na przez pryzmat pierwszego sezonu trochę, bo... Znaczy, to jest troszeczkę spoiler, ale zobacz, że oni ewidentnie pokazują, hmm. że ten system jest chory, tak? Bo ona wchodzi do tego pomieszczenia. Spoilery, spojlujemy? Nie, nie mów, nie mów jak. No to ona jak wchodzi do tego pomieszczenia, system. widzi jak ten system funkcjonuje, co za nim stoi. Ona jest ewidentnie przerażona, obiecuje się sobie, że go obali, i ten wątek jest zostawiony. No, bo on będzie poruszony dopiero w filmie kinowym po drugim sezonie. Super. No, manga ziom. Okej. Okay. Okay. Tak. No ale ja wiesz, ja oceniam serię, którą obejrzałem, i to jest coś, czego mi brakuje. No ale okej, okay, to jest jakiś argument. Tylko, że od tego momentu, jakby to, co się dzieje, jest troszeczkę takie, tak, zboko tak bardzo zbokowca, że jestem troszeczkę skonfundowany. W takim razie. To znaczy, taka ciężko. mała uwaga, nie manga ziom, bo manga jest adaptacją anime, a nie anime jest adaptacją mangi. Naprawdę? Wow, okej. Okay. No to w takim razie <coughs> tym bardziej. Wydaje mi się, że to po prostu jest na zasadzie, my, myślę, że twórcy mieli już w ogóle po prostu kolejny sezon i, albo kolejną część fabuły i chcieli jakby to rozwinąć... Bo to jest Dalej. taki teaser tego, co się co głównego celu, a to jest zostawiony. Wiesz, myślę, myśl, że gdyby w samym pierwszym sezonie jakby zamknęli wszystko i skończyli ten system tak dosłownie, no to po prostu nie byłoby kontynuacji, tak? No ale wiesz, nawet nie chodzi o to, tylko w pierwszym sezonie w ogóle wyjawienia tego, jak ten system działa, mogło nie być. Mógł być teaser tego, mogło to być wyjawione właśnie w drugim sezonie. Czytane są w ścianach. Nie, no zobacz, yy, zobacz, jak to rozwiązał choćby Alznoak 0, który ma otwarte zakończenie, tak? Faktycznie zakończenie byłoby lepsze, jakby na samym końcu pokazali tam, co się faktycznie znajduje w środku tej sali i koniec. Ale tak. tutaj zakończeniem jest pokonanie tego białowłosego, tak, jakby młodzieńca ten zły, zły jest Tak, jakby on się próbował tam dostać do tego pomieszczenia i nie wiem, no kończy się tak, że zabijają go przed tym pomieszczeniem i ona otwierać, no bo i To do środka. Ja no No ale dobra. No nie, no nie zabijają go gdzie indziej, ale... O, ale widzisz, chodzi o to, że oni z jednej strony powstrzymują go przed zniszczeniem tym systemu, mają świadomość, że ten system jest chory i to jest takie wszystko trochę why? Myślę, że to jest taki klasyczny dylemat moralny, na zasadzie no nie wiem, jak masz chociażby przykłady tego typu, że wiesz... Go, jest sobie gościu, który. No nie wiem, nawet chociażby przykład Dextera, powiedzmy trochę tak. Jako serii, że jest Dexter, który zabija, za, zabija wiesz, osoby, które popełniły jakieś przestępstwa, tak. I wiesz, w mentalności na przykład takiego oficera, który trak traktuje jednak yy, tam Dextera przez kilka sezonów. On ma tam swoje nickname y, yy, w, w kilku sezonach. Jeżeli, jeżeli to on jest na, na tropie, yy, to jego traktują jako jako seryjnego zabójcę i nie traktują tego trochę przez pryzmat, że mimo wszystko on jednak kasuje osoby, które coś e, zrobiły i na przykład im się upiekło. Więc... I widzisz, i to jest coś, czego mi trochę w tej serii brakuje. To znaczy tego, że oni nie kasują, że ten system się nie myli. Oni nie kasują ludzi, którzy są w porządku, tylko jeśli ktoś ma ten psychopas podwyższony, to jest to... Wariat generalnie, krótko mówiąc, psychopata, który będzie mordował. No właśnie, to mnie wkurzało, bo najbardziej normalne postacie w tym całym anime są te z najwyższym poziomem psychopasa. Tak, a każda inna postać, osoba, statysta, który mu się podniesie ten psychopas, to jest psychopata momentalnie. I tak, to jest mocno przerysowane w tym anime, bo z jednej strony masz taką masę, która wariuje i ten psychopas się podnosi w obszarze danym, tak, więc wszyscy tam akurat wariują, więc mamy głównych bohaterów i taką szarą masę, którą się trzeba zaopiekować. Dokładnie i patrząc na to, no to z perspektywy ten psychopas ewidentnie działa, tak. Brakuje mi tej, tak, takiego, taki dysonans, bo z jednej strony pokazują ten system jako zły, a z drugiej strony psychopas działa. Znaczy niekoniecznie działa, bo na podstawie tych głównych bohaterów, tej grupy bohaterów, moim zdaniem to jest tak, że mają tak wysoki ten psychopas dlatego że są w stanie zrobić coś złego. Ale to nie znaczy, że oni by zrobili coś złego. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że ten główny bohater... Poszedłby zabijać ludzi na ulicy, bo ma tak wysoki psychopas. No, tak, ma... zgoda, tylko jeśli ten psychopas jest jakimś takim arbitralnym, arbitralną skarą, która wylicza, jak bardzo jesteś skłonny do popełniania przestępstwa, to dlaczego ktoś bardzo skłonny popełnia mniej przestępstw niż osoba, która przekroczyła psychopas o parę stopni, tak? No to właśnie mówię, że w to nie działa. Tak, jak powinno działać, skoro jest tak, jak właśnie mówisz, tak? czyli potwierdzasz moje słowa. Tak, ale z drugiej strony ta osoba, która ma ten psychopas z rzędu 100, nagle jest psychopatą, szaleńcem, a oni mają po 300 i są, i są ok. No, no, no właśnie, no tak to wygląda. A jeszcze wykorzystują te psychopasy do. To też nie jest wytłumaczone dokładnie. Do przydzielania ról społecznych i miejsc, w których pracują. Tak, jest to chyba, się, to tylko w pierwszym odcinku się pojawia, że ta główna bohaterka mogła się dostać wszędzie, gdzie chciała. Ale to nie było tylko chyba na bazie samego Tylko paso. Tam był po prostu test, który on cię klasyfikuje w społeczeństwie, tak? I tak dobrze jak napiszesz ten test, tak, tak dużą ilość funkcji możesz pełnić, tak? I ona po prostu jest mega zdolna i napisała wybitnie ten test i po prostu mogła sobie wybrać właściwie każdą pracę, jaką chciała, tak? Dlatego ona wtedy tam rozmawiała z tymi przyjaciółkami gdzieś tam na przy herbatce, gdzieś w jakimś tam w jakiejś restauracji. I one jej zazdrościły, że ona ma po prostu takie umiejętności, jest tak mądra. I też teraz działa w miejscu, w którym działa, jedna została przydzielona do tego, żeby pracować w sklepie, a druga gdzieś tam jeszcze. Także to był. To nie na bazie stricte samego psychopasa tylko to był taki no, test umiejętności. Jakiś test, no, no. jakiś test w każdym razie. Znaczy... Sam test nie był wyjaśniony, po prostu było powiedziane, że jest i on definiuje. tak Główna bohaterka mówi gdzieś na początku i to jest fakt, mówi, że Sybil stwierdziła, że jestem odpowiednia do pracy tutaj. Tak, ale tutaj Sybil nie musi stwierdzać tylko twojego on może stwierdzać też... ale Oni jako Sybil traktują w ogóle cały ten system, który pan... Aha, tak. no, okay. A ten system, to nie poza jest tym, sam, że samo psychopas jeszcze stwierdza, czy ty się nadajesz do zmienienia kół, czy wynoszenia śmieci i tak dalej. No i on ogólnie jest systemem, który <śmiech> właściwie tam wszystko definiuje, tak? Yy, moralność, wiesz, twój intelekt i tak dalej, i tak dalej. To nie jest związane z, stricte z psychopasem, tylko no, to jest taki trochę system oceny społecznej, w jakimś tam bardzo ogólnym pojęciu. Yy, no i tak on po prostu tam funkcjonuje, więc cywilnie jest równoznaczny z y, tym miernikiem psychopasa, tak? Tego... tego... Tej całej skali. Okej. Okay. W każdym razie bardzo ciekawa wizja antyutopijna, trochę orwellowska. No, Moim zdaniem z paroma dziurami logicznymi. Co niestety jest na minus, ale ogólnie tak gdzieś od jakiegoś dziesiątego odcinka kupiło mnie. Rozkręca się to prawda i ma naprawdę. Z punktu widzenia tego, tych zbrodni i tego dochodzenia jest całkiem okej. Okay. Troszeczkę oni z to dochodzenie prowadzą w takim stylu: yy, Crime Scene Miami w oborze powiększmy to z tysiąc milionów razy, coś tam, ale to jest standardowe i nie ma się czego czerpać w sumie. No. Nie, no ja ogólnie uważam, że mimo wszystko dosyć podobnie do was, że niestety, że niestety no były momenty, w których ta seria niepotrzebnie zwalniała tempo, bo było parę takich akcji, w których dostaliśmy smaczek i zamiast jakby, nie wiem, rozwinąć go czy coś, to my dostaliśmy, powiedzmy, nie wiem, jakiś filer, który by zwalniał tempo akcji i, i przez to ta seria no, nierówno trzymała w napięciu. Sam, sam świat, no tak jak też mówicie, no wiadomo, że można było dodać parę, parę elementów, które jakby nie wiem bardziej krystalizowały to w jaki sposób ten świat jest zarysowany i w jaki, ten, w jaki sposób ten system funkcjonuje. Co prawda, no mówię, ja niektóre rzeczy po prostu przyjąłem na zasadzie takiej, że w niektórych nie potrzebowałem tego, żeby, żeby ktoś mi dopowiadał jakby dodatkowej rzeczy, bo potraktowałem je jako trochę integralną część całego świata a w niektórych momentach faktycznie można było coś dodatkowego e, powiedzieć no po prostu, żeby to miało większy logiczny sens, tak. Mhm. E, więc ogólnie mniej więcej no, nasze wnioski są gdzieś tutaj m, podobne. No, co prawda no mówię, ja też nie wiem czy jakbyśmy zrobili tutaj 12 odcinków, to by wtedy nie, nie narzekalibyśmy na, na to, że, że idzie za szybko i że tym bardziej jest jeszcze więcej dziur logicznych. Wtedy z kolei byśmy trochę psioczyli, że tak powiem, w drugą stronę. Wiesz co, ja teraz oglądałem drugi sezon i on jest zdecydowanie ma bardziej wartką akcję. Znowu te same motywy, ale... ale nie... nie przedstawia świata. Zajmuje Tróg. się tylko akcją, więc... Dobra, ale naprawdę potrzebowaliśmy 10 odcinków na ten świat. No nie no, wiesz, Sequel to, to już się rządzi trochę innymi prawami, tak? No nie, nie jakby będziesz... wyrzucili naprawdę jedną akcję z tym głównym złym. Tą chociażby z zamieszkami, która w ogóle jest troszeczkę szczapy. Yy, I seria by zyskała i by miała 13 odcinków, wiesz, byliby happy. A to jest kolejna rzecz, która nie wiem jak działa. Wciąganie A tutaj mogę ci wyjaśnić do, do. Kasku. Ten. Kask skanował ludzi dookoła, a potem wysyłał do czujnika sygnał z najniższym w okolicy. No ale żeby to zbudować, on musiał mieć dostęp do tych informacji. To jest urządzeń. w ogóle cudowne karujące. urządzenie zbudowane przez mega hakera i jest bez sensu po prostu, ale tak działało. Tak było to wyjaśnione w serii, tak? No, no tak, no ale jak ktoś był w stanie zbudować coś takiego, to policja powinna umieć dojść do tego, jak to ktoś zbudował, a znaczy, oni po prostu ktoś... nagle panikują i o, nie wiem, co teraz i w ogóle. Co, jeśli jest... Je, jest, byli w stanie zbudować tak, taki takie technologiczne cudzeńko, to, to, do czego je wykorzystali, to była zwykła głupota. No. Tak, mniej więcej. No, w ogóle, ale... W ogóle to, jak działa ta Sybil powinno rozwiązywać wszystkie problemy świata w ogóle właściwie. To już byłby spoiler, jakbym powiedział, jak to działa, ale no. Ten... No, ale właśnie o to chodzi, że to jest takie niby modelowe społeczeństwo, a nie do końca, ale z drugiej strony to jest właśnie to, że niby mamy pokazane, że ten system nie do końca działa, że to społeczeństwo nie do końca jest takie, jakie powinno być, ale z drugiej strony on, jest on jednak jest pokazany, że ci ludzie, którzy go nie łapią, to rzeczywiście są szurnięci, tak? I jest to dla mnie taki trochę dysonans tego, co oni chcą pokazać, jakby nie byli do końca pewni. Znaczy wykorzystywanie tego systemu Sybil tylko i wyłącznie do karania przestępców jest trochę... Myślę, że ze względu na to, o czym traktuje, to anime, to jest po prostu ten aspekt pokazany, tak? Mówisz, że może jeszcze wykorzystują to do czegoś bardziej sensownego? Tak, no zdaje się kontrolować tam większą część tego, jak, jak funkcjonuje społeczeństwo, więc... Tylko okay. tam, ta, to nie jest jakby nam szerzej bliżej pokazane. My jest, zajmujemy się i patrzymy na detektywów, które rozwiązują brutalne przestępstwa, tak? Przy czym sami mają być najbrutalniejszymi z brutalniejszych i wcale nie są pokazani jako tak brutalni, co też mnie trochę znaczy, zasmuciło. Znaczy nie do końca. Oni są pokazani jako wybrani spośród tych, którzy zostali aresztowani ze względu na podwyższony psychopath, tak? Mm -hmm. Oceny końcowe? Ja nie wiem czy takie numer, czy nie powinniśmy z tej, takiego numeryzowania tego zrezygnować. Powiedzieliśmy co nam się podobało, co nie i może na tym powiedz, powiedzmy może czy polecamy, a nie rzucajmy siódemka, ósemka, bo to trochę takie. Siódemka polecam. Grzechu warto. można obejrzeć. Nie jest to moim zdaniem must see, ale, ale chyba warto. Tak, bo w zeszłym roku nie było wielu pozycji, które wybijałyby się nad Psychopas. Może dlatego.